Witajcie serdecznie, słuchacie ziołowego podcastu Fiony. Dzisiaj będzie o kwiatkach forsycji, bo bardzo prawdopodobne jest to, że kiedy słuchacie tego podcastu, to forsycja właśnie kwitnie. Dzisiaj była w moim ogródku i pączki no, już są praktycznie gotowe do otwarcia. Jeżeli nadal będzie taka słoneczna pogoda jak do tej pory, to myślę, że za 3-4 dni forsycja Pięknie rozkwitnie i chciałabym, abyście też wykorzystali te kwiatki, które większość ludzi sadzi albo też po prostu ma jako samosiejki koło domu dla celów ozdobnych, ponieważ krzewy forsycji, forsycja kwitnie jako krzew, na wiosnę są niemal obsypane w całości żółtymi kwiatami rzucają się z daleka w oczy, ponieważ jeszcze o tej porze roku mało co kwitnie i forsycja jest takim jednym z pierwszych kwitnących krzewów, które zapowiadają wiosnę, później lato, i każdy lubi mieć w swoim otoczeniu forsycję. I chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie to nie są tylko ozdobne kwiatki, ale można także skorzystać z dobrodziejstwa ich składu, który nie jest, jak za chwilę się przekonacie, nie byle jaki, a, a że forsycja ma mnóstwo kwiatków, nic się nie stanie, jak sobie tam y, trochę pozrywacie. Nie straci to nic na ich dekoracyjności, a Wasze zdrowie bardzo, bardzo zyska, no i y, jest to po prostu darmowe uzupełnienie diety. E, więc tak, e, Forzycja zawiera flawonoidy, lignany, saponiny. To są związki o bardzo dużej zawartości. Jest ich o wiele, wiele więcej, ale te trzy to jest bardzo duża zawartość. W fitoterapii wykorzystywane są zarówno kwiatki, jak i owoce, również liście i ulistnione gołoski, to już troszkę rzadziej, ale głównie kwiaty i owoce do fitoterapy są wykorzystywane. Kwiatki powinny być zbierane po rozwinięciu, także tuż po rozwinięciu lub jeszcze tak na wpół otwarte. Nie takie, żeby właśnie nie były już takie jakby zwinięte i opadające prawie, tylko trzeba by właśnie wyczuć ten moment, a to dość długo trwa, bo jak w nocy jest zimno, w dzień ciepło, to farsycje aż tak bardzo szybko. Nie przekwita, zresztą po kolei rozwijają się kolejne pączki, także ja myślę, że uda Wam się uchwycić ten moment i nazbierać sobie takich właśnie kwiatków w sam raz jeszcze nie rozwiniętych do końca albo w półotwartych, Zresztą pączki same w sobie też jak najbardziej są bardzo wartościowe. Kwiatki po zebraniu powinny być suszone w ciemności. Wiele osób i ja też do nich należałam, Myślałam, że właśnie, jeżeli mam już suszyć jakieś zioła, czy coś właśnie, żeby sobie na późniejsze okresy przechować, no to najlepiej na słońcu, bo to szybko, fajnie wyschnie. No, nic bardziej błędnego. Zioła należy suszyć w cieniu, a kwiatki forsycji zaleca się suszyć w ciemnościach. W temperaturze pokojowej, nie w piekarniku i nie żeby szybciutko było od razu suche bo stracimy cenne składniki także pamiętamy po zerwaniu, w ciemnościach w przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej nic nie podgrzewać, one są takie delikatne że szybciutko sobie przesuną i nie trzeba do żadnego piekarnika wkładać natomiast owoce zbieramy późnym latem zanim otworzą się te Klapki, bo to jest, to jest w takich szupułkach, jakby i jak one się otwierają, to już ten nosionka sobie wyskoczył do ziemi. Także tu też y, trzeba y, pod koniec lata obserwować to, jeżeli chciałby ktoś y, z owoców forsycji skorzystać. I forsycja zawiera około 1% rutyny. To jest bardzo dużo jest to wyjątkowa sytuacja w świecie roślin w świecie ziół, aby tak dużo rudyny coś zawierało to mają też bardzo dużą zawartość kwercytyny i antycyjanów saponin fenolokwasów lignanów wodnoalkoholowe wyciągi z kwiatów forsycji obniżają poziom glukozy we krwi, zmagają działają uspokajająco, rozkurczowo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Stabilizują strukturę włókien kalogenowych i elastynowych oraz komórek tucznych. Zastosowane w kosmetykach opóźniają procesy starzenia. Widzicie, te zwykłe rzuty kwiatuszki, taką mają moc. Zespół flawonoidowo lig na nowe hamuje uwalnianie histaminy, przez to zmniejsza przepuszczalność błonków i hamuje odczyny uczuleniowe. Popatrzcie, kiedy jest okres wiosenny, nasilają się wszystkie rośliny zaczynają kwitnąć. Pyłków jest mnóstwo w powietrzu i osoby alergiczne cierpią przez to niesamowicie, niektórzy nawet rezygnują z wyjścia z domu. Mogą skorzystać właśnie z kwiatków, które może akurat nie te konkretnie uczulają, ale jedne uczulają, a drugie mogą leczyć. Bardzo zachęcam do poszerzenia sobie wiedzy na temat forsycji. Może się okazać to dla kogoś właśnie wybawienie Co dalej? Powstrzymują także reakcje bólowe i zapalne. Potrafią obniżać gorączkę, ochroniają mięż wodroby przed marskością i przed stłuszczeniem. Yy... Lignany forsycji mają właściwości przeciwwirusowe, na przykład przeciwko wirusom grypy i wirusom HIV, czyli no nie byle jakie wirusy potrafią tutaj atakować. I antybakteryjne również, więc nie tylko wirusy. Bakterie również taki malutki kwiatek. Kwas kawowy działa bakteriostatycznie, wywiera wywierają te kwiatki również wpływ onkostatyczny, czyli mają zdolność hamowania rozwoju nowotworów i ochronnie na jelitę. Nalewka z kwiatów i owoców forsycy zmniejsza stan zapalny jelit, żołądka, nerek, Wątroby i gruczołu krokowego. Także bardzo widzimy tutaj szerokie spektrum działania. Jest, któż by podejrzewał taką yy, niewinną roślinkę o takie, takie działanie szerokie. Yy, potrafi także zmniejszyć obrzęk yy, i ból gruczołu krokowego, wydanie poprawiając mikcję. Nalewka z kwiatów zmniejsza kruchość i przepuszczalność naczyń krwionośnych rozszerza naczynia, przez co obniża ciśnienie tętnicze krwi. Także tutaj osoby z wysokim ciśnieniem powinny się tym zainteresować. A co do kruchości tych naczyń krwionośnych, no to tutaj napary z tych kwiatków bardzo mocne są dla osób, które mają tak zwane pajączki, na przykład na policzkach, Taki defekt kosmetyczny tutaj występuje. I y, takie napary właśnie z kwiatków. To się bierze około 1 dekagrama tych kwiatków świeżych lub wysuszonych. Zalewa się to dwoma szklankami w Później odstawia się to przykryte to ma, musi być na jakieś pół godzinki, 40 minut. Potem czasie się to przecedza i w ciągu całego dnia wychodzimy do szklaneczki, wybijamy y, małymi porcjami. Y, można też tym naparem, a nawet należy przemywać oczy. Właśnie dla alergików bardzo to jest pomocne. Przy zapaleniu spojówek też, y, generalnie przy zmęczeniu i przy zapaleniu siatkówki oraz naczyniówki. takie 20-minutowe kompresy na oczy y, przynoszą ulgę właśnie zrobione na z kwiatków forsycji. A na naparem na mleku lub na wodzie można też przemywać skórę przedwcześnie starzejącą się. Właśnie z rozszerzonymi naczynkami włosowodymi, taką podróżnioną, z przebarwieniami, plus do tego jakiś 1 gram dziennie witaminy C. I powinny te defekty wystąpić. Ja robiłam sobie nalewkę forsycjową w tamtym roku mam jeszcze do depory, jeszcze mi tam połowę tego y, zostało. Wówczas y, na 10 deko y, kwiatków świeżych lub takich usłyszonych y, bierze się pół litra y, alkoholu etylowego, takiego 50% czyli wodką zalałam. Przez 14 dni y, te kwiatki tam macerują się w tym alkoholu, co, co drugi, trzeci dzień należy wstrząsnąć taką butelką, po tym czasie już można przecedzić i to się zażywa dwa razy dziennie po 10 ml, aby właśnie skorzystać z tych wszystkich dobroczynnych właściwości, które, które przedstawiłam, a zawierają się w tym malutkim, żółtym ozdobnym kwiatuszku. Można także robić wyciągi na winie i z owoców forsycji. A liście i gołązki ulistnione forsycy forsycji działają na potnie, przeciwgorączkowo to już jak oblecą te kwiatuszki to wtedy można te gołązki z listkami używać stosowane są w medycynie ludowej, także w leczeniu raka piersi podobnie jak owoce forsycji także to na razie tyle zachęcam do poszerzenia sobie tematu i przy różnych publikacjach mnóstwo informacji na ten temat. Chciałam tylko zwrócić Waszą uwagę. Jak będziecie widzieć te żółto kwitnące krzewy, być może już rozkwitły. To wszystko zależy od szerokości geograficznej, bo występuje forsycja od Chin poprzez Europę. Także jest bardzo popularny krzew, który liczy 7 gatunków i jest bardzo w Polsce, w Polsce popularny i często go widać. Także jak zobaczycie taki krzew, a będziecie mieli okazję narwać sobie kwiatków, to szczerze, szczerze zachęcam. Ja dzisiaj robiłam sobie koktajl między innymi z pączkami, forsycji. Szczerze zachęcam właśnie, żeby zatrzymać się spacerze na spacerku czy w drodze z pracy jeżeli oczywiście nie jest to pobocze bardzo ruchliwej ulicy tylko w miarę taki czysty rejon to jest to surowiec który jest za darmo niemodyfikowany genetycznie, nienawożony i no, przez nikogo nie opryskiwany prawda? także grzechem by było z tego nie skorzystać, prawda? No cóż, więcej informacji możecie na pozostałe tematy roślin i, i inne znaleźć na moim blogu, na moim blogu Ada Radzi, mam też, można by znaleźć na Facebooku, czy na YouTubie te podcasty, tam gdzie komu wygodnie sobie to zasubskrybować, aby nowe wpisy, które się pojawiają, tam mieć powiadomienie. To chyba będzie dzisiaj na dzisiaj tyle. Życzę wszystkim yy, radosnego, miłego dnia czy wieczoru, zależy o jakiej porze mnie słuchasz. Zapraszam do yy, kolejnych odcinków, a jeżeli ten odcinek, który teraz słuchasz jest pierwszym przez Ciebie przesłuchanym, to zachęcam, aby przesłuchać pierwszy odcinek, bo tam są istotne informacje na temat ziół. Także do usłyszenia.